Minęła dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska, Jay Vance, Steve Whitkoff i Jared Kushner są już w Pakistanie. W Islamabadzie wylądował samolot z amerykańską delegacją. Dziś rozmowy o rozejmie na Bliskim Wschodzie. Niektórzy już dostali, niektórzy czekają, niektórzy jeszcze nie złożyli czas, by rozliczyć się z fiskusem. Na zwrot podatku nie trzeba długo czekać. W praktyce zwrot może nastąpić nawet w przeciągu kilku lub kilkunastu dni. Będą audycje specjalne, wspomnienia i dobra zabawa w nieoczywistych miejscach. Radiowa 1 ma 100 lat. Będziemy spotykać się z Państwem na ulicy, na dworcu, na Kastrowym Wierchu. W Islamabadzie jest już wiceprezydent J.D. Vance, Steve Witkow i Jared Kushner, donosi agencja Reutera. Amerykańska delegacja kilkanaście minut temu wylądowała w Pakistanie. Amerykańscy wysłannicy na Bliski Wschód mają prowadzić rozmowy pokojowe z Iranem. Zgody nie ma już jednak na początku negocjacji. Izrael ostrzeliwuje Liban, a zdaniem Iranu wstrzymanie ognia to część zawieszenia broni. Amerykanie coraz bardziej zniecierpliwieni są też zamkniętą wciąż cieśniną Ormuz.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 Wybory wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika zakończą cykl wyborów wewnętrznych w partii. Dziś zbiera się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Podczas Rady mowa będzie też o bieżącej sytuacji politycznej przed wyborami w przyszłym roku, zapowiada senatorka Ogrzegorz Schetyna. My musimy dobrze rozpisać ten polityczny plan, sfotografować polityczną mapę, jak chcemy iść, jak współpracować z koalicjantami, w jaki sposób realizować nasz program wyborczy. Pierwsza część posiedzenia Rady Krajowej ma być otwarta dla mediów. Ponad 6 milionów deklaracji podatkowych. Tyle zeznań zostało do tej pory złożonych przez usługę Twój EPIT. Złożenie EPIT znacznie przyspiesza proces rozliczeń, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Przy rozliczeniu elektronicznym ustawowy termin zwrotu wynosi do 45 dni, co jest znacznie szybsze niż 3 miesiące w przypadku deklaracji papierowych. W praktyce zwrot może nastąpić nawet w przeciągu kilku lub kilkunastu dni. Termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia. To są aktualności jedynki. Wyniki jutrzejszych wyborów parlamentarnych na Węgrzech może przesądzić o dalszym azylu politycznym dla polityków PIS-u. Byli członkowie kierownictwa Resortu Sprawiedliwości podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod ochroną rządu Wiktora Orbana.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 Polskie Radio. Patrząc ciągle tylko przyszły czas, wypatrując ile nam przyniesie, co będzie, jak lepiej i kiedy wreszcie nie wróżąc z cudzych kart, nie wiesz nawet ile wciąż um Wiem Państwu, że sądziłem rano, że będzie tutaj absolutny spokój, bo przyjechaliśmy parę minut po godzinie siódmej, było cichutko jeszcze, gładziutkie jezioro, idealne, po horyzont widok i ci, którzy mówili, że za moment będą tutaj żeglarze, że zrobi się gwarno, zrobi się szum, nie, to jest niemożliwe i nagle parę minut temu jakby to wszystko na pstryk. Ożyło. Harzykowy Jezioro Harzykowskiej, początek sezonu żeglarskiego. Są tacy, którzy mówią, że to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce. Jestem dużo prawdy. Z pewnością wiemy, że dziś zaczyna się tutaj żeglarski sezon, ten słodkowodny. A skoro tak, to cieszmy się razem z nimi, porozmawiajmy sobie o żeglarzach i o tej okolicy. Dlaczego na przykład nie wolno gwizdać na żaglówce? Dlaczego nie wypływa się w takie poważne rejsy w piątek? Albo dlaczego na pokład pod żadnym pozorem nie wolno brać parasolki? starych butów i ciętych kwiatów. Czy ktoś wie? Jedyne takie miejsce. Chojnice, harzykowy i Jezioro harzykowskie. I początek sezonu. Roman Jarek zapraszam, zaczynamy. Jedyne takie miejsce. I od razu tradycyjne pytanie do Państwa, czy ktoś był już tutaj, może na jakimś obozie żaglarskim na przykład wiele lat temu? Jeżeli tak, napiszcie. Napiszcie, które miejsce jest najciekawsze, co ciekawego dookoła, czy w okolicy warto zobaczyć, albo jak na tym żaglarskim obozie było. A ja będę o tym opowiadał za moment pierwsze szczegóły. Going so scream. Krystyna napisała tutaj przed chwilą. Panie redaktorze, a te harzykowy to jest w końcu dzielnica Hojnic, Czy to jest oddzielna jakaś wioska, miejscowość? To jest oddzielna wioska, Pani Krystyno. Choć tak szczerze mówiąc mam wrażenie jakbym był na przedmieściach. Trochę jak Zalew Zegrzyński dla Warszawy. Trochę. No nie, bo to jest dużo ładniej. Bogdan Kufel, historyk. Dzień dobry panie Bogdanie. Dzień dobry panie. Autorze. Wioska, tak? Można powiedzieć, że wioska nie, wieś historyczna wieś. Ja bym tutaj polemizował z wsią najbardziej znana wieś, jeżeli chodzi o żeglarstwo w Polsce. To tu się zaczęło wszystko. Tak jest, kolebka no. żeglarstwa. No to niedaleko, panie, to, że mamy pomnik Aha. pana Ottona Wajlanda. Tutaj jakbyśmy zobaczyli przed tym. Widzę. Tutaj, przy przed, tych malutkich żaglówkach, co młodzi ludzie to, tam tak, już ustawiają. Ludzie przy optymistach ustawiają do, do, do regat, a przed nami, jak pan redaktor przesunie głowę, mamy no. słynną górę zamkową, a więc tą, którą, na której prawdopodobnie w czasach zakonu niemieckiego, bo używanie pojęcia krzyżacy jest błędne. My oczywiście powielamy y, błąd filmowców Aleksandra Forda z filmu Chce pan krzyżacy. powiedzieć, że kino kłamie? Nie, kino nie kłamie. Kino, kino po prostu przekazuje fałszywy obraz. Tutaj, Oj, tam w momencie, czasami. Nie, to zakon Krzyżacki to nie, to zakon niemiecki, a właściwa nazwa Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny do Niemieckiego w Jerozowie. Dobrze, ale moment po kolei, panie Bogdanie, ten tak. odtąd tam na pomniku, kim tak. był? Co, co to za postać, to mu ten jest, pomnik to tam jest e, e, facet, który się urodził w, w właściwie mieszkał w Charzykowach całe swoje życie. E, nie, nie mówią, że Niemiec. Historia miasta Chojnice i Harzyków to historia bardzo skomplikowana. Proszę pamiętać, że hi ta historia nie jest jednorodna. Ja uważam, Uważam, że my w tej chwili popełniamy i, i wbrew pozorom historię z nauką ścisłą. Pan Otton Wajlandt. To człowiek, który uważany jest tutaj za twórcę y, żeglarstwa lodowego i śródlądowego na terenie oczywiście miasta Chojnice stworzył klub y, ch, y, żeglarski, a więc człowiek, który pierwsze ślizgi Aha. robił w Chojnicach Ale to na... rozumiem, że zimą w takim razie skoro mówił pan lodowy To tak, a oczywiście to to zimą, tak? A, a jeżeli chodzi o y, la, y, sezon, no przed chwilą być, za chwilę będziemy mieli, tu biegali przed chwilą biegacze w sekcji biegowej Florian. Za chwilę będą jakieś regaty optymistów. Tu się coś zawsze to dzieje. Właśnie łódkę wodują koło nas. Ten, ten silnik, który słychać w treci, chudko, mam nadzieję, to, to samochód, który jest taką Laweta dla, dla Łodzi, tak? Tak. No tutaj jest jedna z ładniejszych marin, jeżeli chodzi o Pomorze, do której dołożyła, dołożyła ręce w sposób bardzo istotny, bardzo mądrze chojnice. Ja bym polemizował z tym, co pan autor powiedział, że tak nawiązując do Zekrzyńskiego, jak dla Warszawy, nie, harzykowy były zawsze odrębną miejscowością. Marzą się niektórym włodarzom, żeby to połączyć. Tutaj mówię o sypialni. Ja bym w tym polemizował, chorzykowianie byli zawsze Dumni, byli zawsze oczywiście tożsami na tej ziemi. Natomiast tutaj, wracając do pana Wajlanta, no też do, nie do niego ma żal, że nie mówił, że kaleczył język polski, że mówił po niemiecku. Jak by to powiedziała Bo moja się babcia. ta granica przesuwała tak tutaj tam i z powrotem, tam tak. i z powrotem. Jak, ja co babcia mówiła? Babcia Kufel, która była, miała mama mojego taty, która miała 13 dzieci, mówiła, prosta kobicina z Gockowic, taka miejscowość Aha. E, obok że bardzo fajną rzecz. Polak sam to już dwóch to kłótnia, trzech to wojna. Ta, ta kobiecina dawała taką, taką, taką właściwie życie. życie. Panie Bogdanie, ja tak. chciałem ocydną, bo pan powiedział, że jak tu mamy pomnik pana Ottona, ok, tak? a jak głowę dalej, to zobaczę słynną górę zamkową. Tak. Patrzę przez to jezioro, Powiedziałbym, nazwanie tego górą to jest tak mocno na wyrost. No znaczy, to jest pagóreczek taki. No, to, proszę to ma być ta góra, to, pamiętać, to... To mini mi nie tam po drugiej stronie. To, to, to... takie na, na, na prostej lampy. No, to tyle to ale ma, proszę, wysokość drzewa. No. Ale proszę pamiętać, że samo podejście i jezioro tworzyło natura naturalną oczywiście A. konfigurację. To jest jedna sprawa. Dalej, proszę pamiętać, że jezioro Łukomie, bo tak też o nim mówimy, jest jeziorem bardzo ważnym i istotnym. Już od czasów zakonu niemieckiego. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy krzyżacy, tutaj użyjemy tej formy, którą powielili no. w filmie Aleksander Lewski, Aleksander Ford w filmie krzyżacy, to już krzyżacy, którzy tu się pojawili, mamy sprzeczne informacje, 1309 albo jak chcą niektórzy 1310, bardzo cenili sobie harzykowo i ten punkt umocniony... Harzykowo nazywany... czy harzykowy? To jest pojęcie względne... Tak no bo jak... teraz się mówi harzykowy, a pan używa terminu charzykowy. Pomyślałem że może coś nie tak nie, mówi, ale... Nie, nie. Charzykowy... Ta, I tak, i tak można? Tak? No, można. Ja Aha. nie jestem purystą, nie jestem oczywiście dotorem, profesorem Miotkiem, żeby oczywiście bawić się w niuanse słowne, ale proszę pamiętać, to jezioro było zawsze akwenem bardzo ważnym i istotnym. Ponieważ tutaj prawdopodobnie mhm. stąd ten... No może, może nazwany zbyt pompatycznie, zbyt na wyrost. że góra zamkowa i że Pani zamek. Pagórek zamkowy. Znaczy, było tam jakieś, jakieś, jakaś umocniona siedziba jakiegoś urzędnika niższego szczebla, Krzyżackiego, może Rybickiego, który zawiadywał tym jeziorem Łukomie, bo co by nie mówić o zakonie niemieckim. Był to zakon bardzo prak praktyczny i pragmatyczny. Co pobierali pieniądze pewnie, no jak zamżycie opłaty. Oczywiście, no, oczywiście. Wizy. ściśle reglementowane Trochę mam skojarzenie z ciściną Ormus. Może to nie jest najlepsze skojarzenie, ale tam też idzie o pieniądze przez i pobieranie znaczy, opłat. Jeżeli w tym i, I nie wojują nie, o to nie, samo. Nie, nie, mylmy, to, to... nie mylmy pojęcia właściwej gospodarki yy, podatkowej z... No, tym. Dobra. nie idźmy tą drogą. Tak. Ja chciałem teraz do chojnic, żeby nie było, bo tak. chojnice powiedzono świetnie, zaczęli rozmawiać, miało być o chojnicach, chodzić cały czas harzykowy charzykowy. Dlaczego ten tur jest w herbie chodnic no, W ogóle w herbach zwykle są jakieś ptaki, orły tam, pawie, no, to jest coś, co najczęściej można w herbie zobaczyć, czasami jakieś miecze, ewentualnie świętych, a u was jest głowa, ktoś by powiedział, byka i mało tego są złote a... rogi, a w środku różyczka czerwona wyrasta. Są, jeszcze, są jeszcze bardziej złośliwi, niektórzy o mówią, że to jest krowa. Nie, no ale to jest tur oficjalnie rozumiem. Znaczy, to, Czarny tur, tak? Tak, to jest, to jest tur. Natomiast skąd się, ta, skąd się no, ta, ten no właśnie skąd? znak herbowy wziął? Może najpierw wyjdźmy od pojęcia słowa nazwy miasta Chojnice. Tutaj profesor Rudnikski. Tak, drzewa i chojna. Tak. Nawet, nawet chończanka, która powstała w 1930 roku i wczoraj szczęśliwie wygrała mecz 2 do 1 ze świtem Drużyna, ze tak. świtem oczywiście z Szczecin. No, pokazali charakter. To, to zawsze uważam, Wie pan, że ja to Znowu nie idźmy tą drogą. Nie, tak. Wracajmy do tura. Tak. I mówiąc szybciutko o tym, o chońcem, yy, też mówi się, że chojna, czyli hojna przez i czy hojna przez jod, ale też i, y, że to jest kraniec, jak gdyby y, dokąd doszli Słowianie Zachodni. Dalej również pojawia się kinewes, czyli krowie gniazdo, a więc ja bym z tym, z, tym, z tym turem trochę polemizował. My chcemy tura, dlaczego? Ponieważ krowa to plebejskie zwierzę, czy, czy oczywiście byk, natomiast tur to zwierzę królewskie. Dobra. I tu mamy piękną kropkę tej rozmowy i puentę pierwszej części, bo jesteśmy mówieni dalej na rozmowę z panem Bogdanem, Czyli to nie Pagórek, tylko Góra Zamkowa tutaj nad Jeziorem harzykowskim i nie Krowa, tylko Tur, tak, dumny królewski Tur, dur. królewski Tur w Herbie. Bogdan Kufel, historyk piękny. Dziękuję panie Bogdanie. Do Bardzo usłyszenia proszę. po godzinie 11.00. Będzie ciąg dalszy. Jeszcze będzie pewien bonusik dołożony także w radiu. Ale to o tym opowiem później. zdarzyło się nam Zostanie słowa rozdarły nas tak, jak wodę, kamień. Wiemy już, że sens naszych rozmów skończył się. Było tak, jak zwykle jest. Samotne serca biją w nas i choć pragniemy siebie tak zachłać, Tak łatwiej Dzisiaj udało się nam To jest spotkanie Znów udajemy ten stan To kołysanie Nie wierzę, że Sens naszych rozmów skończył się Będzie tak, jak zwykle jest Zabiją w nas I choć pragniemy siebie Tak zachować. Dzień Radia w Jedynce Jedyne takie miejsce. Jedynie w jedynce.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 Zapraszamy jutro po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Pogoda. To ja zapraszam Państwa nad jezioro harzykowskie. Sezon się zaczyna. Żeglarski, słodkowodny. Co z pogodą najchłodniej w lesku zero wskazują termometry, najcieplej w Poznaniu plus 8 już w tej chwili, ale dziś jakiegoś mega upału nie będzie. Temperatury w najcieplejszym momencie 7, 8, 9 stopni na południu i na wschodzie 11, 12, 13 na zachodzie, tam najcieplej. Nad samym morzem i w górach najchłodniej około 5. No jeżeli chodzi o opady, to ewentualnie niewielkie we wschodniej części przelotnej i tylko tyle, a reszta piękna pogoda ewentualnie jakieś tam delikatne chmurki na niebie. Taka pogoda utrzyma się do wtorku i od środy, od środy, panie i panowie, wyraźnie cieplej. Jeszcze Warszawa. W Warszawie termometry wskazują w tej chwili plus 5,5 stopnia. Na barometrze 1058 hektopaskala ciśnienie jest stabilne. Ani w górę, ani w dół. Jedyne takie miejsce...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 co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz, dokończ nie skończyłaś, no pi do dna, ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi. Patrzę sobie na twój najnowszy klip Patrzyłem sobie przed chwilą na wodowanie kolejnej łódki, chyba należałoby powiedzieć motorówki, ale mam eksperta obok siebie to zapyta, bo co chodzi. I tak cichutko to wszystko na tę wodę spłynęło, tylko silnik samochodu, który podholował taką platformę, a potem zsunął ją umiejętnie do wody. Krzysztof Pestka, przez wiele lat komandor Chojnickiego Klubu Żegarskiego. Dzień dobry panie komandorze. Witam serdecznie. Wie pan co, trochę mi romantyzmu zabrakło, bo pamiętam moje młode czasy to na takich łódkach z boku było napisane imię Beata, albo jakaś tam Biała Mewa. A teraz jakiś kod po prostu, PLC, cyferki, tak mało romantycznie. Tak, ale to producent łodzi. Myślę, że, że z Aha. czasem, kiedy, kiedy znajdzie się właściciel tej łódki, to znajdzie się ulubiona osoba, która jej poświęci. I wtedy będzie tam jakaś Agata, Agata. Sylwia tak. albo coś innego. Dokładnie. Panie komandorze, dlaczego mówi się, że to miejsce jest punktem zero, jeżeli chodzi o polskie żeglarstwo, to słodkowodne, śródlądowe, w ogóle o żeglarstwo. Dlaczego akurat tu? Co się tu takiego wydarzyło? Ja dowiedziałem się o tym, że istnieje coś takiego jak choiński klub żeglarski latach 70., kiedy wakacje szkolne i studenckie, pracowałem na tym jeziorze jako, jako rybak jeziorowy. I e, sam się zastanawiałem, dlaczego właśnie tutaj? Przecież w, w okolicy były też inne piękne miasta, e, miasto Czuchów z jeziorem praktycznie w centrum miasta, a to właśnie tutaj. I, i, i po zapoznaniu się z historią te, te, tego rejonu, z opowiadaniem ludzi, którzy tutaj tworzyli tą historię, e, doszedłem do wniosku, że właściwie powód był jeden, był lider. Był lider, który pociągnął za sobą był kolejnych... ktoś, kto powiedział, słuchajcie, tak. zróbmy, po prostu zróbmy. Ktoś, tak? kto, kto widział, jak wygląda żeglarstwo na zachodzie, podróżował po świecie, w... zauroczył się jachtami, białymi żaglami na wodzie, wrócił do domu, do chojnic i mówił, słuchajcie, czas, żeby też w popływały żaglówki. Najpierw były to prymitywne łódeczki, kajaki z żaglem, kutry rybackie przerabiane na łodzie żaglowe, a z czasem zaczęły pojawiać się żaglówki ściągane gdzieś tam z Europy, a potem zabrali się miejscowi za sami zabudowanie łodzi, szycie żagli i to już tak po, poszło. Dobrze, czy ja dobrze usłyszałem na początku, pan powiedział, kiedy wiele, wiele lat temu byłem rybakiem na tym jeziorze. Tak, tak, to było w latach 70. Czy to jeszcze mówi tu w ogóle cokolwiek, czy już teraz to już nie no, Znaczy to poza wędką. Myślę, może tak że, jest. że ryb jest tyle, ile w całej Polsce na Śródlądziu. Strasznie na to ubolewam, bo jestem z rodziny rybackiej, z wielu pokoleń rybaków jeziorowych. Aha. Fama nawet głosi, że nawet powstałem na jeziorze. <śmiech> Ale <śmiech> bardzo, bardzo mnie boli to, że, że rzeczywiście ta gospodarka rybacka je, tak wygląda, jak wygląda. Loby ochroniarskie. Mamy 3000 kormoranów, które dziennie zadają. Pół kilograma ryby każdy musi zjeść, żeby przeżyć. W związku z tym półtorej tony ryb z A tych czyli tutaj jezior. z kormoranami też macie problem, tak? No, tak jak w całej Polsce. Um, tak w całej Polsce, niestety. No, tak patrzę na tę toń tego jeziora. Gładziutkie jak lustereczko, prawie że. I niektórzy mówili w moich regionach, bo jestem tam okolica Szczecina, pupa niemowlaka na coś takiego. No ale generalnie gładziutkie bardzo. To dla żeglarzy to taka niespecjalnie pogoda jest. No myślę, że, że się rozwieje. Za gładko. Słońce przygrzeje, wiatr się pokaże. Oczywiście w jest, jest dość kapryśne, jeżeli chodzi o warunki wieczne. Ale jest taka, taka zasada, że kto się nauczy żeglować na śródlądziu, Aha. poradzi sobie na morzu. Odwrotnie bywa, bywa różnie. Miałem taką przygodę, że sternik morski, wilk morski, przyjechał do Harzyków, poprosił o wypożyczenie Omegi. Mieliśmy z nim mnóstwo problemów, bo bił się to masztu. kręca no, pan mnie teraz. Nie, mów... nie, nie tak? poważnie, zupełnie poważnie. Tak i z wielkiej wody i... tak. co, ja to stwierdził... Stwierdził... I takie rzeczy widziałem, poradzę tak, sobie. Tak, tak, stwierdził, też tak, też tak myśleliśmy, ale stwierdził, że, że napotkał na tak zmienne kierunki wiatru i, i tak z różnych stron, stron wiejące, że sobie po prostu nie poradził. Działo się to tak szybko, że, że nie zdążył. Ale może rzeczywiście tak. Tu jest ten sekret, bo na morzu generalnie z każdej strony można powiedzieć tak samo. Ta zmiana tak. może nastąpić, nawet szybko, ale nie tak gwałtownie, nie tak dziwnie czy zaskakująco, jak się nie ma wiedzy. Jak tutaj? Mam takie Trzeba doświadczenie, wiedzieć. że wysyłając po raz pierwszy małe dzieci, które, które dopiero nauczyły się żeglować program Nivea, błękitne żagle, wielka akcja, popłynęli na morze. Bo jak oni sobie poradzą? Okazuje się, że, że o wiele łatwiej y, pływać na morzu, ucząc mm -hmm. się na śródlądziu niż odwrotnie. To w jakim wieku zaczynać? Jak na przykład ktoś ma dzieciaka i tak Myślę, szuka że 6, 7 rozmały... jest to rozsądny. 6, 7, tak? tak? jest to rozsądny wiek. Zbyt małe dzieci bardzo krótko utrzymują koncentrację, a z kolei y, na naukę nigdy nie jest za późno, ale na sport wyczynowy niestety to trzeba zacząć dość wcześnie, żeby, żeby dojść do, do wysokich wyników. I co, i nie bać się, że ten dzieciak sam na tę łódkę będzie musiał wsiąść, bo tu już te łódki przygotowane, zaczną się niedługo regaty pierwsze tych najmłodszych. Oni tu sami na tych łódkach. Tu rodzic, tata, mama z brzegu tylko. Myślę, że obserwuje i, i, i cieszę się z tego, że, że pracowałem w klubie ponad 40 lat. Mnóstwo regat, obozy żeglarskie. Nigdy nie mieliśmy żadnego wypadku utonięcia. Oczywiście wywrotka jest czymś naturalnym w żeglarstwie, ale niech tak będzie dalej. Niech będzie szczęśliwie. Dobrze, niech będzie szczęśliwie. To trzeba kciuki, bo to dziś o tym będzie startować Krzysztof Pestka. Przez wiele lat komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Proszę pamiętać, to tu jest ten punkt zero. To tu się to wszystko zaczęło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień Radia w Jedynce. Tell me, baby, where the hell is my husband? What is it getting so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another? Tell him that my grandma said it. Tell him that my grandma said it. Your husband is coming. I jak to powiedział przed chwilą pan komandor, najlepiej w takim wieku 5-6-7 lat zaczynać i wtedy będzie już całkiem spokojnie można ruszać na wodę. No to sobie zaraz o tym też porozmawiamy. Pan trener podszedł do mnie przed chwilą, powiedział panie redaktorze, ale jest piękna pogoda dzisiaj, no wymarzona po prostu. Mirosław Laskowski, trener kadry narodowej Żeglarzy Juniorów, człowiek bardzo ważny tutaj. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. To jest dobra pogoda? Bez żadnego wiatru? Jak tu pływać łódkami z żaglami? Na żaglach jest zawsze dobra pogoda. W takiej wietrze możemy trenować na przykład technikę, równowa technikę równowagę na łódce A. i tak dalej. Czyli jakby wiatr nam nie, nie, nie czasami jak nie sprzyja, to wychodzimy na wodę, robimy elementy techniczne. Czyli nakrycia łódki, napędzania, czucie łódki. I wtedy nam nie jest potrzebny w ogóle czucie wiatryk. Czucie łódki, co tak. to jest? Jak to wytłumaczyć komuś z Czucie względu? łódki to jest co równoważne ćwiczenia, które powodują to, że zawodnik czuje w jakim momencie ta łódka się jak przechyla, do jakiego momentu, żeby się nie wywróciła. I wtedy wykorzystuje maksymalny przechył do wykonywania technicznych elementów. Rozumiem. A czy to prawda, że, że jak się ktoś nie wywróci na łódce na dzień dobry nie nauczy wywracania, to w ogóle niczego z niego nie będzie? Jest to jeden z elementów, że wywrotki są wliczone w elementy żeglarstwa. Bez, bez pływania ryzykownego, gdzie są wywrotki, no nie da się szybko żeglować i osiągać później sukcesów. Dlatego, że wrotki są wliczone, one muszą zawodnicy też się uh -huh. nauczyć. To jest element jakby treningowy, który też powoduje to, że muszą, ja na przykład stosuję taki trening, że zawodnicy stawiają łódki na czas, że jeżeli zawodnik popełnił jakiś błąd na, w trakcie wyścigu, no to musi jak najszybciej postawić je i kontynuować wyścig, czyli to jest jakby wliczone w grę sportową. A to ma jakiś limit tego czasu, czy po prostu im szybciej, tym nie, lepiej się, tym, lepiej. tym szybciej, tym lepiej, bo warunki różne są. Możemy być akwen zatokowy, to może gdzieś się coś, możemy być płytka woda, może się żaglówka wbić, wtedy też łódka, trzeba wiedzieć, jak ją postawić, z jakiej strony i jak sobie poradzić. To zależy od tego, gdzie Aha. jesteśmy wtedy łatwiej. Duże zafalowanie powoduje też, że łódkę się ciężej stawia. Czyli tak naprawdę każde, każde warunki mają, są specyficzne i wiadomo, wtedy zależy od tego, jak tą łódkę szybko stawia. No dobrze, powiedział Pan, że jak nie ma wiatru, jest gładka woda, to można przynajmniej na przykład trenować różne rzeczy, ale tu mają być zawody za chwilę. No, myślę, to jak że... rozegrać zawody? Jak, jak tu się w ogóle przesunąć do przodu, kiedy wiatr, to no tyle, co sami sobie podmuchamy, no. no to jest normalne, A. wliczone w grę sportową, że jak przyjeżdżamy na regaty i żeglarstwo polega na tym, że ten wiatr jednak musi być jakieś, jakieś tam 5 metrów na sekundę. E, myślę, że prędzej czy później ten wiatr przyjdzie długie, i uda się. Tak? Przyjdzie i przyjdzie wiatr później godzinie 12, 13 e, jak tutaj się ląd nagrzeje, bo, bo wiadomo w, zim, w nocy było zimno. Przyjdzie z termiki, podejrzewamy jakieś wiatry godzinie 12 i pójdą pojeżdżające wyścigi dla maluchów. Dobrze, to teraz inaczej właśnie a propos maluchów i młodych ludzi, bo słychać te głosy młodych ludzi, oni się tu pojawili. Sporo dziewczyn też widzę, nie tylko chłopcy e, przy tych najprostszych łódkach. Wyobrażam sobie takiego rodzica. Rodzic stąd to on wie o co chodzi, ale rodzic z głębi lądu, który sobie wymyślił, a nauczę dziecko, żeby się nauczyło pływać. No i teraz on przywozi takie dziecko i ktoś mi mówi tak, trzeba się wywrócić w tej łódce, trzeba się skąpać w tej zimnej wodzie. Rany boskie, a e, ja stoję na brzegu, i mam to wszystko obserwować, bo dzieciak sam w tej budce. Jak przekonać tego rodzica, że warto, że to, że to fajna rzecz jest? Głównym celem jest przekonać chyba dziecko niż rodzica, bo to dziecko jakby musi mieć chęci i zaangażowanie do tego, żeby chcieć żeglować. E, mając, my mamy w klubie, tu w Chonickim, Klubie Żeglarskim w, e, Akademię, e, gdzie mamy maluszki 5, 6, 7-latki. nawet nazwaliśmy ostatnio grupę 5-latków jako przedszkole żeglarskie i faktycznie zaczynamy od podstaw, czyli bawimy się, bawimy się na brzegu, dzieci uh -huh. poznają kierunki wiatru, później w, w wchodzą na sucho, robią na sucho zwroty, e, później pierwsze oswojenia z wodą, e, na tej łódce pierwsze halsy e, pojedyncze i po prostu dostosowujemy też warunki wieczne i pogody do tego, żeby wiadomo nie zradzić tych dzieci i później te dzieci ta faktycznie po, po miesiącu półtorej fantastycznie sobie A radzą. I jak z często wodą. takie zajęcia się odbywają? No trzy razy w tygodniu, nie? Odczuwamy, często trzy razy w tygodniu tak, trzy razy w tygodniu. Tak, Tak, tygodniu. tak. tak, tak. A zimą robimy salę, czyli ćwiczenia ogólnorozwojowe, żeby dzieci były jak najsprawniejsze. I basen, czyli oswojenie z wodą na basenie, żeby każde dziecko potrafiło pływać. Mm -hmm. no, Okej, okay. tu mnie Pan zaskoczył tym trzy razy w tygodniu, tylko sądziłem, że tak... Musiał... Dobra, w czasie weekendu może sobota, niedziela przywiozę dzieciaka, a tutaj Jeżeli... widzę, że to jest solidna praca. Tu tak się tak, nie da no, od sukcesu. Jeżeli, bez jeżeli chcemy osiągać jakieś sukcesy, a osiągamy je od kilkunastu lat, e, to po prostu tak ten, ten system, ta piramida musi wyglądać. Tak? Mm -hmm. No wiadomo, że dzieci nie wszystkie będą zawsze sportowe, będą dzieci, które będą pływały później turystycznie, ale na pewno nauczą się bardzo dobrze żeglować e, pod naszą opieką. To jeszcze jedno pytanie na koniec. A jak pan tak z zawodowego oka trenera patrzy na tych młodych ludzi, to się od razu widzi, że o, z ciebie będą ludzie, a tu jest szansa na. Zawodnika czy zawodniczkę, mm. czy, czy to czasami potrafi zaskoczyć życie? Potrafi zaskoczyć, powiem szczerze, bo patrząc na, na to, co się dzieje, w, patrząc na moje 30 prawie lat pracy w pracy trenerskiej, wychowując y, nawet olimpijczyków, y, powiem szczerze, mm -hmm. że... że na tych najlepszych zawodników ten poziom sportowy on po, powoli wzrastał. Czyli ta pracowitość, systematyczność i praca długofalowa po prostu powodowało to, że ci zawodnicy faktycznie pod, odnosili swój poziom sportowy. Wiadomo, że są dzieci, które wchodzą od razu za pierwszym razem do łódkę i potrafią wyczuć ten wiatr i popłynąć jakimś tam jednym, dwoma halsami, ale później jak przychodzi strategia legaty jest całkiem czasami To całkiem może Mirosław Laskowski, trener kadry narodowej żeglarzy Żyniorów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Autopromocja. Radio.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło dziś rano między Wyszogrodem a Nowym Dworem Mazowieckim. Na odcinku Krajowej 62 w Goławinie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Na 175 km jest całkowita blokada. Trzeba jechać lokalnymi drogami, między innymi przez Kroczewo i Karnkowo. A od wczorajszych godzin wieczornych zamknięta jest jezdnia drogi ekspresowej S3 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Te utrudnienia występują na odcinku od węzła Goleniów Zachód do stacji paliw przed węzłem Goleniu w północ. W najbliższym czasie ruch będzie odbywał się w obu kierunkach jezdnią, która prowadzi do Szczecina. Zmiany są spowodowane remontem nawierzchni s trójki Prace mają trwać około dwóch tygodni. Nowy węzeł na Zakopiance w Krzyżkowicach koło Myślenic jest już w pełni dostępny dla kierowców. Po dwóch latach prac drogowcy udostępnili tunel pod popularną trasą w Tatry. To pierwszy w historii przejazd pod Zakopianką. Piesi natomiast zyskali podziemne przejście. Dzięki nowemu węzłowi powinno poprawić się bezpieczeństwo. Tunel umożliwił likwidację kolizyjnego lewoskrętu. W latach 2016-2024 doszło w tym miejscu do 28 wypadków. 33 osoby zostały ranne a jedna niestety straciła życie. Budowa tunelu i nowego węzła na Zakopiance w Krzyszkowicach kosztowała ponad 90 milionów złotych. O tej porze na Zakopiance raczej dobra sytuacja. Nie trzeba spodziewać się korków zarówno na siódemce, jak i na odcinku drogi 47, czyli na tym bardziej południowym fragmencie Zakopianki. A jak Państwu podróżuje się dziś? Czekamy na telefony 20.